You wanna play game? I asked you, if you wanna play game, sucker. Eee, ty do mnie mówisz? Son of a bitch. You wanna play game or not? Odczep się, dziadu, i tak cię nie rozumiem. Not understand, kapujesz? Screw you, sucker. Let's play begin. Silas, Butterfly facts. Radio Party. Czym, cim, cim, cim. cim. Halo, halo. O, lara. Przepraszam. Ehm. Um, ehm. Um, Coś mikrofon buczy. Cholera jasno. No, Naprawił się, czy nie? Dobra. Jakoś damy radę. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałem przeprosić Was wszystkich. To znaczy ci, co mnie kiedyś słuchali Może będą słuchać Chciałem was przeprosić Za to, że nie było odcinków um, Znaczy tych No, odcinków Pierwszym powodem to było To, że miałem egzamin No, ten y, Gimnazjalny I musiałem się trochę Przygotowywać Drugim powodem to było to Że mi mikrofon siadł ale dzisiaj działa nadal jakoś. Pieram to, wie co się dzieje. Mmm. Um, co to jeszcze chciałem mówić? Chwilę ja sobie tutaj przygłośnię mikrofon w tym, w czymś tutaj. O, a teraz? Lepiej, a lepiej, Gówno lepiej. W dupie lepiej, a nie lepiej. Muszę go tak bardziej tutaj zobudzić sobie go w i będzie dobrze. O. Tak, tak będę mówił. Um, a... Znaczy ja to skończyłem. Yy, że nie było odcinku, bo mi mikrofon si się naprawił, a potem już nie miałem czasu i dzisiaj nagrywam z powrotem magicznie i ładnie. A... Dzisiaj jest, 1 maja dzisiaj urodziny moje, kurde no, aż zapomniałem sobie, e, co jest tu jest dzisiaj jeszcze, beatyfikacja tego Jana Pawła II, e, co, to, co jeszcze mamy, jakaś data, co to może być za data jeszcze, e, ten, wstąpienie do Unii Europejskiej, tam siódma rocznica, czy któraś tam, no e, chyba tyle, nie, historycznych, No i miałem coś mówić, kurde. Yy, nie wiedziałem, że ludzie w ogóle sobie jakieś kartki przy. przy ten. Przy, przy, przy, przygotowują sobie. Nie miałem nawet o tym pojęcia. Ja tam nic sobie nie przygotowuję, tutaj mam jakiś zeszyt taki. Z sobie notuję różne pierdoły. No dowód mam tutaj też swój własny, prywatny, tymczasowy. No i tyle mam na biurku. Mm, kartek do żadnego odcinka nie przygotowywałem, żadnych scenariuszy, tekstów ani pierdół innych różnych. Mm. No i kurde, jeszcze coś miałem mówić. Czekajcie, ja tutaj za ten, zapauzuję i za... dla was to będzie chwila, a dla mnie cała wieczność. Dobra, nie wiem co miałem mówić, będę improwizował. Wiecie co mi się stało ostatnio? E, dziura w zębie. Nie duża, ale jest. A taka duża, trochę. Czasami boli. U dentysty już nie byłem. 3. No, ze 3 lata. To nie dziura. Ale ja, Ty to nie dziura mi się zrobi jak zęba mi się ułamał. Tam z tyłu. Jak tak mówię, jak jest ten taki za zęba chwyczony? Ale chyba dziwnie, nie? Le. Kurde. Wsadziłem sobie taką pryczkę na najostrzejszym na świecie. Naga Jolokia. Naga Jolokia. Jolokia. Jolokia. Naga Jolokia. O. Naga Jolokia się nazywa. Wykiełkowała mi właśnie. W tamtym roku jak miałem to ło w mordę jeża. Wziąłem jak jaką wypatroszyłem. Potem wziąłem sobie, szorowałem dosłownie szorowałem tym, takim co się szoruje te stopy takie, tym pumeksem. Szorowałem ręce. Potem wziąłem, umyłem, ładnie umyłem. Ale to z tej papryczki nie schodzi. To chyba potrzeba czasu albo odmoczenia mokrego. Mocnego. Albo w tym, w rozpuszczalniku. Przysz. Żeby to wybulgało wszystko i wy... nie powiem co. No, Ja tutaj muszę jeszcze raz zapauzować, bo mam problem mały w pokoju. Dobra, problem już został rozwiązany. Yy, problem po... polegał na tym, że Mam problem z roletą <głos> Cały czas mi ten spada na dół Kiedyś tak ładnie sobie Nie spadała, teraz cały czas tak na dół spada Trzeba ją cały czas Umieszczać na swoim miejscu Może jakiegoś tego Takiego ciężarka zawiesimy Zawieszę ja Znaczy się Żeby po prostu no Za ten sznurek taki chwycił I, i żeby nie spadało o jak tak spadnie to tylko jest kwiatki męczą się tak, tak, męczą i męczą i męczą i zdychają ehm, mm, ja pff, byłem cię w kościele <grym>, może, że może żadna sensacja <grym, <grym, em, bo kościół mam przed blokiem dosłownie y, i śpiewali Barkę i było tam O Panie To ja sobie wymyśliłem bo byłem głodny O Panie Zaraz idę na śniadanie mm. <głos> Tak mi się potem z tego chciało śmiać Ale wytrzymałem jakoś No bo przecież kurde no nie będę się śmiał w kościele, bo to proboszcz jest jeszcze taki głupi, będzie się patrzał i będzie mówił, coś tam, coś tam, będzie paplał. E, taki proboszcz to nie proboszcz jest. Buduję kościół już mm, 16 lat. Tyle ile ja mam. Naprawdę. To jest głupota ludzka. O, o, o, o, o, o, o. coś mi się stało. Halo, halo? Halo, halo? Żyjecie wszyscy? Znaczy ja żyję eee, chwila, chwila. O, o jest. A, tupa, nie ma. Dobra, z tym. Eee, dobra, połączę dwie części, bo ta jest pierwsza część, nagram jeszcze drugą. Bo już naprawdę nie ten. Tak mi się odzwyczaiłem od nagrywania. Muszę coś wymyślić. o um, co, może nie będzie lepiej tej drugiej części, tylko wezmę to, skleję i ten, i do zobaczenia. Ja tu muszę kurde datę ustawić taką sztywną. Cześć siódmy, to jest niedziela, no to w środę nie było dużo lekcji. We wtorek był do szkoły nie idę. We wtorek coś nagram, może z kolegą, może nie, bez kolegi. No, no to do usłyszenia, zobaczenia, do usłyszenia.